Kierował się ideą Polski jako narodu i jako państwa, tak w organizacji kościelnej, jak w Zjednoczonym Królestwie Polskim. Napisali o arcybiskupie Jakubie Śwince, jego biografowie Tadeusz Silnicki i Kazimierz Gołąb. Jakub Świnka nazywany jest architektem odrodzenia Królestwa Polskiego. Od 1283 do 1314 roku arcybiskup Gnieźnieński. Piastując tę godność stał się nie tylko głową Kościoła, ale członkiem elity rządzącej ówczesnej Polski. I obok Henryka Brodatego był jednym z najwybitniejszych polityków XIII wieku. Obrońcą Kościoła Polskiego i języka polskiego nakazał odprawianie nabożeństw w języku polskim. Poparł plany koronacyjne Przemysła II i w 1295 roku w Gnieźnie koronował go na króla Polski. Tym doprowadził do odrodzenia idei Królestwa Polskiego po ponad 200 latach od ostatniej koronacji piasta Bolesława Szczodrego w 1076 roku. W 1296 roku po zamordowaniu Przemysła II przez Brandenburczyków największe wpływy w Polsce uzyskali zwolennicy osadzenia na naszym tronie króla czeskiego Wacława II z dynastii Przemyślidów, jednego z najsilniejszych władców Europy Środkowej. Arcybiskup Świnka był przeciwnikiem tronu dla Wacława II. Wacław był głównym konkurentem księcia piastowskiego Władysława Łokietka. Jednak we wrześniu 1300 roku arcybiskup koronował Wacława II na naszego króla. Czy aby dlatego, by nie dopuścić do włączenia do monarchii czeskiej ziem polskich targanych bratobójczą walką w okresie rozbicia dzielnicowego? Czy Wacław II to najeźdźca i okupant, czy także odnowiciel, skoro to twórca reform administracyjnej i monetarnej wprowadził na przykład grosz polski, Twórca reform, który jako pierwszy zjednoczył Trzon Królestwa Polskiego, choć w Polsce rezydował niespełna cztery miesiące. Jaką spuściznę po swojej śmierci w 1305 roku pozostawił 16-letniemu synowi księciu Wacławowi III, niekoronowanemu królowi Polski, który, aby utrzymać się w Polsce, rozpoczął współpracę z krzyżakami i walczył, tak jak jego ojciec, z Władysławem Łokietkiem. Łokietek opanował Kraków w 1306 roku, zaś książęta śląscy wielkopolskę. Wacław III podczas wyprawy wojennej na Polskę został zamordowany w tym samym roku w Ołomuńcu, nie przekroczywszy granicy Królestwa Czeskiego. Na nim zakończyła się dynastia Przemyślidów i czeskie panowanie w Polsce.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 Dziś królowie i książęta kontra arcybiskup. Czy jednak nieformalny także władca dusz polskich, czyli arcybiskup Jakub Świnka? Cóż, tutaj może trudno mówić o układzie, w którym arcybiskup staje przeciwko książętom, bo. W istocie on patronuje niektórym książętom po to, by zrealizowali program, jaki on stworzył, posługując się do tego poszczególnymi książętami, jak pionkami, a może więcej, właśnie hetmanami i królami na szachownicy dziejowej końca wieku XIII i początku wieku XIV. Bardzo niewiele wiemy o latach życia Jakuba Świnki poprzedzających jego wybór na arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Wiemy tylko, że to przezwisko Świnka czy nazwisko Świnka oznacza raczej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, dzika. Być może wiąże go to przezwisko z majątkiem rodowym w Świnach, gdzie zamek w postaci ruiny bardzo malowniczej można podziwiać do dzisiaj na Dolnym Śląsku. To miejsce szczególne rzeczywiście bardzo zachęcam do jego odwiedzenia. Warto przywołać również ze względu na jego dalszą historię, która rzuca jakby specjalne światło na pochodzącego prawdopodobnie ze świn dolnośląskich rodu świnków i jej najwybitniejszego reprezentanta arcybiskupa Jakuba Świnki. Otóż w tych samych świnach tyle, że w XVII wieku będzie tworzył ostatni wielki mistyk europejski zwany Aniołem Ślązakiem, a jego właśnie krótkie myśli Zawierające refleksje nad miejscem człowieka W planie Bożym Przepięknie przełoży, a raczej zredaguje Na nowo Adam Mickiewicz W swoich zdaniach i uwagach Pisanych już na emigracji w latach 30. XIX wieku W jednym z owych epigramów Pojawia się taka oto myśl Iż dobry człowiek jest jak król Który szuka kogo by uwieńczyć A zły człowiek jest jak kat, który szuka kogo by umęczyć. Otóż właśnie Jakub Świnka jest z rodu tych, co są jak król, którzy szukają kogo by uwieńczyć. On szukał kandydata, konsekwentnie szukał kandydata na króla Polski, na kogoś, kto by mógł uwieńczyć swoją skroń, koroną królów polskich i odnowić w ten sposób godność królestwa polskiego, po latach podziałów, po latach rozbicia dzielnicowego, Jakub Świnka patrzył na skutki tego rozbicia najpierw z perspektywy własnej stolicy arcybiskupiej. 12 lat nie było żadnego arcybiskupa gnieźnieńskiego wskutek sporów, wskutek kłótni o obsadę tego najważniejszego urzędu w strukturze polskiego kościoła. To właśnie rozbicie, osłabienie także autorytetu stolicy gnieźnieńskiej rozumiał Jakub Świnka jako zagrożenie dla spójności całej struktury tego kościoła, bo wymykały się spod zwierzchności arcybiskupstwa gnieźnieńskiego peryferie, które zajmowały wpływy niemieckich książąt i zarazem niemieckiego duchowieństwa. Tak działo się na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim. I tak działo się również na Śląsku, gdzie ze szczególnym niepokojem obserwował Jakub Świnka, jak całe fragmenty prowincji zakonnych Dominikanów, Franciszkanów starały się oderwać od struktur polskich, byśmy tak mogli to określić, czy też piastowskich, struktur terytorialno-organizacyjnych i włączyć do struktur saskich, saksońskich a więc zewnętrznych zarówno wobec struktury Kościoła Polskiego jego stolicą Gnieźnie, jak i do struktury państwa piastowskiego. Jakub Świnka zobaczył jasno, że interes jego włodarza, arcypasterza Kościoła Katolickiego w Polsce, arcybiskupa gnieźnieńskiego, jest ściśle związany z odnowieniem siły samego państwa polskiego. Jeżeli te dwie się nie połączą, to wtedy nie tylko państwo polskie będzie słabło, będzie przenosiło się w przeszłość jako tylko piękne wspomnienie, ale również arcybiskupstwo gnieźnieńskie będzie stopniowo okrawane ze swojego znaczenia wpływów. Powiedział pan profesor, że arcybiskup Jakub Świnka zrozumiał, że odnowienie Królestwa Polskiego i wzmocnienie jego suwerenności jest ważne dla Kościoła. A co jest ważne i dla odnowionego państwa i dla Kościoła? Co je łączy? Siła tożsamości narodowej. Bardzo ryzykowne słowa. Tożsamość narodowa w XIII wieku, czy można o niej mówić? czy nie jest to anachronizm, przenoszenie zjawisk z wieku XIX czy XX na warunki XIII-wieczne. Przesadą byłoby mówienie o wyraźnej tożsamości narodowej zdecydanej większości mieszkańców tego obszaru, który zajmowały księstwa piastowskie w podzielonym wieku XIII. Ale dla części elit owego obszaru, przede wszystkim właśnie dla elit kościelnych, to zjawisko narodowej tożsamości nie było zjawiskiem obcym. Problem wkraczał także do innych grup społecznych, a w szczególności do napięć, jakie rysowały się pomiędzy mieszkańcami rodzimymi miast powstających lub też reorganizowanych na nowo od końca XII wieku i przez cały wiek XIII, przez wielką falę kolonizacji na prawie niemieckim, jak też w relacji między mieszczanami a rycerstwem, które pozostawało w zdecydowanej większości Polskojęzyczne, jeżeli można tak powiedzieć, nie było oczywiście standaryzowanego języka polskiego, ale po prostu te rozmaite warianty słowiańskiego języka, z którego wytworzy się w przyszłości jednolity język polski, były wspólnym językiem, jeśli można tak powiedzieć, rycerstwa, zdecydowanej większości tego rycerstwa, które służyło książętom piastowskim. Na Mazowszu, w Małopolsce, Wielkopolsce i w dużej części na Śląsku, gdzie dochodziło także, tutaj ta sytuacja była jeszcze bardziej skomplikowana, rycerstwo mówiące już językiem czy to czeskim, czy wariantami języka niemieckiego, ówczesnego, średniowiecznego. To właśnie sprawiło, że arcybiskup Jakub Świnka, kiedy tylko objął swój urząd, Podjął bardzo energiczne starania, by umocnić język polski, by zapobiec cofaniu się polszczyzny pod wpływem kolonizacji niemieckiej. To nie było żadne na Osten, nie było żadnej hakaty programowych działań Bismarcka, kulturkampfu, kampfu, który miałby nieść wyższą kulturę niemiecką, ale było to zjawisko, które nasilało się. Mimo, iż nie było dekretowane odgórnie, nasilało się jako poważny problem zjawisko cofania się polszczyzny i napięć społecznych na tym tle. W zakonach, tam gdzie więcej było dzieci rycerskich, tam broniła się ta polskość wyraźniej. Tam, gdzie więcej było dzieci mieszczańskich, tam z kolei zaczynała przeważać Niemczyzna. I dlatego przełomowe, można powiedzieć, znaczenie ma synod Włęczycy zwołany przez arcybiskupa Jakuba Świnkę 6 stycznia 1285 roku, na którym pisał arcybiskup tymi słowami. Cytuję, ale i inne nieszczęścia pomnożyły się w kraju przez napływ tego narodu, to jest Niemców, albowiem naród polski jest przez nich uciskany, znieważany, nękany wojnami, pozbawionych chwalebnych praw i zwyczajów ojczystych. Te słowa wskazujące na wyraźną świadomość konfliktu o charakterze kulturowym miały swoje konsekwencje, albowiem arcybiskup Świnka nakazał w całej archidiecezji gnieźnieńskiej uczenie podstawowych modlitw w języku polskim, a więc wierzę w Boga, Ojcze Nasz, Zdrowaś Marii, oczywiście językiem liturgicznym była łacina. I żądał od kapłanów, żeby tłumaczyli wiernym z łaciny na polski w trakcie nabożeństwa. Tak, na to właśnie była przeznaczona ta część homiletyczna, prawda, związana z tym, co nazywamy kazaniami. Nakazywał także mówić kazania w języku polskim, ale co więcej nakazał również arcybiskup Świnkam, ażeby starano się przekazywać tę opowieść o polskiej historii, jaką zawiera żywot świętego Wojciecha, a więc przypomnienie chwały czasów Mieszka I, a przede wszystkim Bolesława Chrobrego i związanie polskości z wielką misją, którą reprezentował święty Wojciech z obecnością cesarza tona III jako pątnika do grobu wielkiego męczennika w Gnieźnie, a więc to poczucie dumy z polskości łączącej w sobie siłę polityczną z tradycją misji religijnej miało być po prostu częścią misji Kościoła powtarzanej kolejnym pokoleniom wiernych. I wreszcie nakazywał postanowieniami Synodu Łęczyckiego, Jakub Świnka, a żeby w miarę możliwości w szkołach dyrektorzy, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, kierownicy tych szkół przykościelnych, władali językiem polskim, żeby przekazywać tę polskość wiernym, uzyskać pamięć głębszą, tę, którą przekazać mogli właśnie księża. To jest misja twardo egzekwowana przez arcybiskupa Świnkę, przez pośrednictwo także kolejnych synodów w Łęczycy, w Gnieźnie. To nie jest tylko walka, tak jak śledzimy to w rozmaitych średniowiecznych chronikach, walka biskupów czy arcybiskupów o to, ażeby uwolnić majątki kościelne od pewnych posług na rzecz księcia, na rzecz władzy świeckiej, czy też wymusić dziesięcinę, ale to jest także równolegle walka właśnie o odnowienie siły polskości, której to siły Kościół może być zasadniczo ważnym wsparciem. Ale wsparciem nie jedynym. Potrzebne było znalezienie także politycznego partnera i jego Jakub Świnka szukał. A jakie znaczenie ma fakt, że w 1285 roku, w roku synodu Łęczycy, Jakub Świnka wysłał list do kardynałów, którym wezwał stolicę apostolską do obrony Polski przed agresją niemiecką? Czy to był rzeczywiście przemyślany krok, skoro papieże tamtych czasów byli jednak podlegli władcom Cesarstwa Niemieckiego i Królestwa Niemieckiego? Oczywiście arcybiskup informował o postanowieniach synodu Łęczyckiego, ale odwoływał się także do walki papieży trwającej co najmniej od czasów papieża Grzegorza VII XI wieku od czasów naszego Bolesława Szczodrego z cesarzami o uniezależnienie papiestwa od przewagi władzy świeckiej cesarzy. I tak było również w końcu XIII wieku. To właśnie sprawiło, że tak błyskawicznie, można powiedzieć, udało się Jakubowi Śwince przekonać papieża Bonifacego VIII do zgody na koronację polskiego króla, choć ten król był przecież słaby, dlatego że papież z niepokojem patrzył na rysujący się wtedy sojusz między Potężnym królem czeskim Wacławem II, przypomnijmy, zajął już on część Królestwa Polskiego z Krakowem i Habsburgami. Tego rodzaju sojusz mógł znów zmarginalizować papiestwo. Wacław II był władcą, który połączył się bliskimi stosunkami politycznymi z głównym wrogiem wtedy papiestwa, a mianowicie z królem francuskim. Filipem Pięknym. To właśnie zagrożenie sprawiło, że papież szukał odnowienia tych królestw, w których tradycyjnie papiestwo znajdowało filar swoich wpływów, filar obrony swojej pozycji przed potęgą cesarzy, a mianowicie na Węgrzech i w Polsce. Czy jednak nie należy wyrzucać arcybiskupowi śwince faktu, że mimo wcześniejszych oporów zdecydował się koronować na króla Polski, króla czeskiego Wacława II z dynastii Przemyślidów? O Wacławie II w historiografii pozostała pamięć najeźdźcy-zdobywcy. Przedstawiciel potężnego rodu Przemyślidów był w momencie zdobycia tronu w Krakowie, to jest w roku 1291, zaledwie dwudziestolatkiem. Dopiero zaczynał realizować plan długofalowego, przemyślnego rewanżu za klęskę pod suchymi krutami w której to wielkiej bitwie polek jego ojciec, Przemysł Otokar. Choć Wacław był wychowywany, można tak powiedzieć, pod kontrolą margrabiego Brandenburskiego, nie przestał ani przez moment myśleć o odnowieniu własnej potęgi Przemyślidów. Pchany niejako na północ przez Habsburgów, bo ci po prostu chcieli odwrócić niejako uwagę ambitnego władcy czeskiego od rywalizacji z Habsburgami o Wiedeń, od rywalizacji o wpływy na terenie Królestwa Niemieckiego, kierując tę uwagę na północ, a więc w stronę Polski. Skoro tak, to Wacław II gotów był skorzystać z tego, że ma ułatwione to zadanie przez to, że potężni władcy cesarstwa chwilowo patrzą przychylnym okiem na rozwinięcie wpływów Królestwa Czeskiego na Polskę Ale bynajmniej nie na tym kończyły się jego ambicje Nie był wybitnym rycerzem, był człowiekiem najdelikatniej rzecz biorąc dziwacznym w swoich obyczajach Z jednej strony potwierdzonym rozpustnikiem seksualnym Z drugiej strony lubił sypiać wśród relikwii, które miały go ratować przed skutkami jego grzechów cielesnych Trochę dziwak, ale o bardzo przemyślanym programie politycznym człowiek starał się umocnić swoją kontrolę nad ziemiami polskimi na północ od Karpat. Nie metodą jakąś szaleńczą, by od razu zdobyć wszystko, ale krok po kroku. Najpierw korzystając ze zdecydowanej przewagi militarnej, Nakłonił, można powiedzieć, bez wojny Przemysła II do wycofania się z Krakowa na początku roku 1291, kiedy Przemysł na krótko opanował Kraków na drodze testamentu Henryka IV Probusa. Pozostawał jednakże w grze Władysław Łokietek, który uporczywie dobijał się o tę stolicę i umocnił się w międzyczasie na terenie ziemi sandomierskiej. Wacław II, wkraczając wysłanymi przez siebie wojskami do Krakowa, zapewnił sobie umocnienie wpływów na Śląsku. Zaczął hołdować po kolei książąt, zaczynając od Górnego Śląska, koronie czeskiej. I to było znów zjawisko jeszcze bardziej znamienne i jeszcze bardziej fatalne w skutkach dla Polski, niż ów hołd wiedeński, który złożył 10 lat wcześniej Henryk IV, probus Habsburgom. Na czym polegała różnica? Hołd złożony przez Henryka IV Habsburgą, był co prawda hołdem dzielnicowego księcia polskiego czy piastowskiego obcemu monarsze, ale monarsze uznawanemu za uniwersalnego władcę chrześcijańskiej Europy, cesarzowi. To się, jak już powiedziałem, zdarzało nawet władcom całej Polski pod przymusem, pod przewagą cesarstwa. Teraz jednakże, kiedy Wacław II wkracza swoimi wpływami na teren Polski, nie tylko chce rządzić pośrednio w Krakowie przez swoich wysłanników, ale chce przyłączać już bezpośrednio do korony czeskiej, ziemie piastowskie. A Czechy nie były uniwersalnie uznawaną w całym chrześcijańskim świecie monarchią wszystkich władców. Akt podległości składany przez poszczególnych piastów śląskich Począwszy od roku 1291 był już aktem oznaczającym uszczuplanie dziedziny piastowskiej, polskiej w każdym razie i podporządkowanie kolejnych ziem na Śląsku władcom Czech. Ta taktyka, gdy idzie o Śląsk była uzupełniona przez panowanie bezpośrednio wprowadzane przez urzędników Wacława II na ziemi krakowskiej. Najpierw zadowolił się przez kilka miesięcy Wacław II kontrolą samego Krakowa. Jednakże zirytowany tym trwaniem Łokietka w roli wiecznego kandydata do roli księcia krakowskiego postanowił rozprawić się z nim zbrojnie i rzeczywiście wobec ogromnej ilości wojska i pieniędzy, które miał do dyspozycji Wacław II, a także sojuszników, czy raczej lenników śląskich, Lacława II, Łokietek nie miał szans się ostać i w roku 1292 musiał zrzec się formalnie roszczeń do ziemi krakowskiej i sandomierskiej, zatrzymując tylko księstwo sieradzkie jako lenno. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa. Dziś mówimy o czasach arcybiskupa Jakuba Świnki i dynastii Przemyślidów na polskim tronie. Zanim Wacław II przeprowadził wyprawę utwierdzającą jego kontrolę nad dużą częścią ziem piastowskich w roku 1292 to wydał w czeskim Lutomyślu przywilej. Był wrzesień 1291 rok. Chodziło o to, aby zjednać sobie panów małopolskich. Jakie znaczenie miał ten dokument, ten przywilej, nie tylko dla panowania Wacława na Wawelu? Ta wyprawa była poprzedzona aktem bardzo ważnym, aktem, w którym należy widzieć Ciągłość polskiej historii, niezależnie od tego, kto zasiada na tronie, albowiem dokument nie tylko gwarantował wszystkie dotychczasowe przywileje możnym panom małopolskim, nie tylko zobowiązywał się zasięgać ich rady, zarówno panów świeckich, jak i duchownych, w sprawach ważnych dla księstwa krakowskiego, ale także zobowiązał się nie nakładać żadnych podatków, żadnych obciążeń bez zgody reprezentacji politycznej tej ziemi. A to jest fundament politycznej wolności. Obcy król, przychodzący z zewnętrznej dynastii, nie czuł się na tyle pewnie, by wprowadzać tutaj autorytarne rządy, tylko pogłębiał tradycję obecną od dawna już na ziemi krakowskiej w Małopolsce, w której władca musi w pewnym sensie dzielić się władzą z reprezentacją społeczeństwa, w tym przypadku oczywiście z możnymi. Przywilej z lutomyśla z 1291 roku, z 1 września, jest jednym z kroków milowych na drodze do kształtowania się Rzeczpospolitej Szlacheckiej, tej wspólnoty politycznej, w której obywatele mają zagwarantowaną wolność, a fundamentem tej wolności wobec władzy zwierzchniej króla jest samoograniczenie władzy królewskiej poprzez uznanie, iż żadne nowe podatki nie będą nakładane bez zgody społeczeństwa. To, co później powtórzy się, kiedy z kolei węgierski władca Ludwik będzie obiecywał panom polskim, by utorować drogę swojej córce, widzę do tronu polskiego w roku 1374 przywilejem koszyckim. To właśnie jest fundament polskiej wolności. Nie ma taksacji bez reprezentacji. To, co staje się także podstawą utworzenia Stanów Zjednoczonych, Ameryki i ich republikańskiego ustroju w końcu wieku XVIII. Dla Polski Piastowskiej jeden z przystanków, czy raczej z kamieni milowych, jeszcze raz powtórzę tę metaforę na tej drodze, wiąże się właśnie z panowaniem Wacława II Czeskiego. Czyli fundament polskiej wolności przyszedł z zagranicy, z zewnątrz za sprawą Wacława II, który był i najeźdźcą i okupantem, czeskim zdobywcą pełnym sprzeczności, który pchnął naszą historię na zupełnie nowe tory i w 1300 roku został królem Polski. Zrozumiał tę wartość arcybiskup Świnka i koronował Wacława II jako mniejsze zło. Myślę, że trudno powiedzieć, że fundament pod polską wolność położył Wacław Czeski, on raczej uznał te tradycje, które rozwijały się tutaj od czasów mistrza Wincentego, zwanego kadłubkiem, od czasów Kazimierza Sprawiedliwego. I przywilejów wystawianych na początku wieku XIII przez książąt, którzy w Krakowie chcieli zasiąść, ale tutaj ten przywilej lutomyski jest na pewno bardzo ważnym, jeszcze raz to podkreślę, krokiem na drodze prowadzącej w tym samym kierunku ku Rzeczpospolitej. To uznanie, by także z tradycji politycznych ziemi krakowskiej, Polski przez Wacława II trzeba jednocześnie połączyć z czymś, co naprawdę wprowadził ten władca jako nowum. To jest wspomniany również przez panią redaktor, jego wkład w organizowanie nowoczesnej administracji. Takiej administracji w sposób zborny jeszcze polska piastowska się nie dorobiła. Korzystając z bogactwa potężne kopalnie srebra w Czechach, Wacław II był w stanie taki aparat urzędniczy w swoim królestwie stworzyć. W bardziej oddalonych regionach, a więc na terenie Polski. Te administracje mieli reprezentować starostowie. To pojęcie wprowadza po raz pierwszy właśnie Wacław Czeski, a zatem kiedy słyszymy starostwo, starosta, to one pojawiają się właśnie w skutek i w bezpośrednim nawiązaniu do panowania Wacława Czeskiego. Skojarzenie to nie jest neutralne, jest zarówno dobre jak i złe, bo z jednej strony oznacza ono pewien porządek, kontrolę bezpieczeństwa na drogach, za którą odpowiada starosta stabilizację potrzebną rozwojowi gospodarczemu. Ale z drugiej strony pojawia się pytanie, no dobrze, ale jeżeli starosta, to nie jest nasz, tylko przysłany z zewnątrz. Tak jak w przypadku tego pierwszego starosty dla ziemi krakowskiej jest to Henryk czy Hynek z Dybu, Czech. Czy Polacy chcą mieć obcych, nawet także mówiących po słowiańsku, ale trochę jakby inaczej, zarządców? To jest pytanie, które także się pojawia wraz z tą organizacją. Czy grosz polski, o którym wspomniała pani redaktor, również jako innowacji, jest tylko i wyłącznie dobrem w tym kontekście? Oczywiście jest on związany z silniejszą, tą właściwą monetą, jaka funkcjonuje w państwie przemyślidów, solidną, silną monetą, groszem czeskim, praskim. Czy musi być powiązany nasz system finansowy z dominującym nad nim układem finansowym, którego centrum jest poza Polską? Czy też lepiej byłoby dorobić się grosza polskiego, który nie jest zależny od grosza praskiego? Staram się pokazać tylko tę dwoistość wpływów administracji czeskiej na ziemi polskiej. Koronacja Wacława II odbyła się we wrześniu 1300 roku, a już 6 stycznia 1301 roku Wacław II był w Pradze i do Polski nigdy nie powrócił. Angażował się w ogóle w powiększenie swojego imperium i był zainteresowany Węgrami. Czy porzucił Polskę i niech się dzieje co chce? Rzeczywiście nie mógł za dużo uwagi poświęcić Polsce Wacław II, nie tylko dlatego, że oczywiście bliższa koszula ciału, czyli bliższa czeskiemu władcy z dynastii o wielowiekowej, bardzo bogatej tradycji przemyślidów. Bliższa mu była sprawa korony czeskiej, korony świętego Wacława, którego imię przecież nosił, niż sprawy północnej marchi swoich włości, a więc tego, co uzyskał. Ten okres między 1295 rokiem, koronacją Przemysła II Wielkopolskiego na króla Polski, jego śmiercią na początku roku 1296, a rokiem 1300, rokiem koronacji Wacława II na króla Polski, był wypełniony walką Wacława o to, ażeby umocnić to swoje panowanie w Krakowie i wyeliminować konkurentów, którzy po śmierci Przemysła pozostali. Tymi konkurentami byli znowu nieugięty Władysław Łokietek i połączony z nim sojuszem Henryk III Głogowski. Podzielili między sobą Wielkopolskę i Łokietek jednocześnie poszerzając swoje panowanie na Sieradz, zajął się także odbudową wpływów piastowskich na terenie Pomorza Gdańskiego. Te wszystkie fronty Pomorza Gdańskiego, gdzie trzeba było ścierać się z Brandenburczykami, spory o Wielkopolskę z Henrykiem III, to wszystko razem sprawiło, że ta koalicja, dwóch książąt piastowskich, Henryka III i Władysława Łokietka, na długo nie mogła się ostać przed potęgą Wacława Czeskiego. Ten zdołał tę potęgę zademonstrować militarnie, usuwając głównego oponenta, czyli Władysława Łokietka, z ziemi polskiej, zmuszając go do całkowitej kapitulacji, do ucieczki, do schronienia się na emigrację w roku 1300 Poprzez Węgry aż do Rzymu udał się Władysław Łokietek, już książę wtedy bez żadnej ziemi. A Władysław zdecydował się utwierdzić to panowanie właśnie sięgając po koronę polską. Rozumiał, że tak umocni związek swoich poddanych, poddanych na ziemiach polskich, z nową dynastią, z dynastią Przemyślidów, kiedy ta nie będzie już tylko traktowana jako obca dynastia nosząca jedną czeską koronę, ale dynastia, która kontynuuje świeżo odnowione tradycje Królestwa Polskiego. Przemysł II koronował się w 1295 roku, a w 1300 roku pojawia się kolejny na tej krótkiej na razie liście Królów Polskich. Po Bolesławie Chrobrym, Mieszku II, jego następcy po Bolesławie Szczodrym, tylko Przemysł. I teraz Wacław II tworzą tę niedługą listę królów polskich na razie. I to ma znaczenie dla godności Królestwa Polskiego. To już nie jest tylko jakaś przybudówka Czech zarządzana przez starostów, ale formalnie potwierdzona jest królewskość Polski. Poddana owszem Przemyślidom, ale jest to królewska Polska. To miało działać na poczucie godności przedstawicieli elit polskich, które były podporządkowane teraz władzy Wacława II. A było mu to potrzebne także dlatego, że rzeczywiście po 1300 roku zaczął zmagać się na wielkim froncie europejskiej polityki o dziedzictwo po dynastii węgierskiej, bo z kolei w 1301 roku wygasła odwieczna dynastia Arpadów na tronie w Budzie. I Wacław postanowił sięgnąć i po ten historyczny tron, łącząc pod jednym panowaniem Węgry, Czechy i Polskę. To oczywiście uczyniłoby z niego po prostu najpotężniejszego władcę w Europie, połączenie tych trzech tronów. I to sprawiło, że przeciwko niemu wspólnie tym razem wystąpią cesarz i papież. I cesarzowi nie zależało na tym, ażeby wyrósł od niego o tyle mocniejszy władca. I papież poczuł się zaniepokojony tym, że Czechy, które nigdy specjalnie blisko nie współpracowały z papiestwem, chcą zagarnąć tron nie tylko Polski, ale również węgierski, który był oparciem dla polityki stolicy apostolskiej w Europie Środkowej. I dlatego przeciwko Ambicją Wacława wysuwa swojego kandydata papież, jest nim Karol Robert Andegaweński z Neapolu. I tak zaczyna się zupełnie nowy rozdział historii walki o Europę Środkową, w której przeciwko wizji potężnego imperium czeskiego z nowym imperatorem Wacławem II, Ujawnia się zdecydowana opozycja, w której z jednej strony są Habsburgowie, jak też sam Papież, który chce wesprzeć nowego kandydata do tronu na Węgrzech Karola Roberta Andegaweńskiego. Można powiedzieć, że gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. W Polsce władza czeska zaczęła słabnąć, książęta puntowali się. Małopolska była wzburzona gnieźnieńską koronacją Wacława. Uważała, że Wacław okazał Małopolsce brak szacunku. By wzmocnić swoją pozycję w Polsce 25 maja 1303 roku, Wacław II poślubił w Pradze Ryksę. Dlaczego uroczystość i potem koronowanie niespełna piętnastoletniej władczyni, która przyjęła na życzenie męża imię Elżbieta, uważane jest za najdziwniejszą koronację? Wróćmy jeszcze na chwilę do samego momentu koronacji. Obrzędu dokonuje Jakub Świnka. Dlaczego patron wzmocnienia, odnowienia Królestwa Polskiego decyduje się na koronację obcego władcy na króla Polski? No cóż, przyjmuje po prostu do wiadomości, fakty realnej polityki. Ci, na których opierał wcześniej nadzieję Władysław Łokietek przede wszystkim, ale i Henryk III Głogowski, nie mają żadnych szans na wygraną w tym momencie, czyli w 1300 roku z Wacławem. Koronuje Jakub Świnka Wacława Czeskiego na króla Polski, bo widzi w tym właśnie odnowienie owej ciągłości królestwa polskiego. Ale nie jest to spełnienie marzeń Jakuba Świnki. Daje temu wyraz, komentując na bieżąco uroczystość koronacyjną, kiedy to musiałby słuchać kazania wygłoszonego w języku niemieckim. Rzucił wtedy, co zapisał czeski kronikarz, taką oto zgryźliwą uwagę, że kazanie byłoby dobre, gdyby nie to, że zostało wygłoszone w tym języku. Jakub Świnka widział tutaj wciąż jakby niedostatek legitymacji czeskiego władcy, który otacza się niemieckimi biskupami, niemieckimi doradcami, czy w każdym razie wyrażającymi się w języku niemieckim, co nie spełnia tego zamysłu arcybiskupa Jakuba Świnki, żeby Królestwo Polskie zostało odnowione nie tylko z nazwy, przez koronację, ale z istoty rzeczy, żeby było polskim. Musiał zderzać się z opozycją coraz silniejszego biskupa krakowskiego Jana Muskaty, pochodzącego z Wrocławia, z rodziny Kupieckiej, który to biskup krakowski nie tylko odnawiał odwieczną rywalizację biskupstwa krakowskiego z arcybiskupstwem gnieźnieńskim o pozycję, kto jest ważniejszy w hierarchii kościoła w Polsce. No naturalnie, formalnie zawsze arcybiskupstwo gnieźnieńskie tutaj odgrywało większą rolę, ale biskup Moskata niewątpliwie reprezentował także te tendencje utrwaleniu władzy czeskiej, a w sensie kulturowym, gospodarczym wpływów niemieckich w Królestwie Polskim. Przeciwko temu Jakub Świnka chciał walczyć. I to właśnie świadomość króla Wacława Czeskiego, że w trudnej sytuacji, kiedy nagle musi walczyć o tron w budzie, kiedy nagle ma papieża i cesarza przeciwko sobie, dobrze byłoby uspokoić troszkę tył Polski, zabezpieczyć go nie tylko za pomocą działań biskupa Muskaty w Krakowie, twardego rzecznika interesów dynastii Przemyślidów, ale także przez odwołanie do tradycji polskiej. I tę tradycję reprezentuje Ryksa. Przypomnijmy, jest ona córką Przemysła, a więc w pewnym sensie utwierdza ona prawo Wacława II do panowania w Polsce, bo jest córką ostatniego polskiego króla Polski, Przemysła II. To właśnie ma wzmocnić tę legitymację polską do panowania Przemyślidów w Krakowie, a nie tylko w Pradze. Taka jest funkcja ryksy, taka jest funkcja tej niezwykłej koronacji. No, Wacław II nie był jednak przywiązany do Polski, zabiegał o Węgry, sprawował władzę z Pragi do 1305 roku. Schadę po nim przejął jego syn Wacław III, ale na bardzo krótko. Przemyślidzi nie zagrzali miejsca na polskim tronie. Spór o znaczenie dynastii Przemyślidów tego 15 piętnastoletniego okresu ich panowania nad dużą częścią ziem polskich i koronacji. Odżył w ostatnich latach za sprawą kilku interesujących monografii. Między innymi bierze udział w tym sporze jako obrońca pozytywnego znaczenia i wpływu tego epizodu przemyślickiego czy czeskiego w Polsce. Znakomity mediewista poznański profesor Tomasz Jurek, który zwrócił uwagę zarówno na te aspekty gospodarcze, administracyjne związane z urzędami starosty, z rozwojem także stosunków pieniężnych, prowadzany tutaj grosz Polski. Ale niewątpliwie pozostaje po stronie krytyków tego panowania bardzo silny argument, który ujawni się w sposób bezdyskusyjny w czasie krótkiego panowania Wacława III. Było jasne, że dla przemyślidów prawdziwą ojczyzną jest Praga, są Czechy. To sprawiło, że Wacław III zdecydował się na zamianę bardzo charakterystyczną. Jego ojciec, Wacław II, musiał w pewnym momencie, właśnie wskutek skomplikowanej sytuacji polityczno-militarnej, tej walce o panowanie nad Europą Środkową, zastawić Miśnie, Margrabstwo miśnieńskie. To właśnie, co było bardzo bliskie Królestwu Czeskiemu, przypomnę Miśnia, to są okolice dzisiejszego Drezna, a więc tuż za północną granicą Czech. Bardzo chciał Wacław III odzyskać pod swoją kontrolę i gotów był zapłacić margrabiom brandenburskim za to prawami do Pomorza Gdańskiego i zrobił to, przekazując margrabiom brandenburskim w zamian za miśnie prawa do Pomorza Gdańskiego. No, z punktu widzenia tradycji piastowskiej był to cios oczywiście potężny i był to oczywiście fundamentalny cios gospodarczy dla ewentualnego rozwoju Królestwa Polskiego w przyszłości, odcięcie go od Pomorza Gdańskiego. I było to oczywiście także realizacją wymarzonych planów margrabiów brandenburskich, ażeby legalnie uzyskać tytuł do panowania nad Pomorzem Gdańskim. To właśnie jest także część dziedzictwa panowania sprawowanego z zewnątrz, z zewnętrznej stolicy nad Polską. Niewątpliwie ten argument także trzeba wziąć pod uwagę, kiedy oceniamy, czy było aż tak korzystne dla Polski panowanie obcych zewnętrznych, choć przecież także słowiańskich, choć przecież związanych wielowiekowymi węzłami bliskości kulturalnej władców z Czech. Była to audycja Historia Żywa. Kolejna audycja w następny poniedziałek po godzinie 21.00.